7 dni i 4 żywioły jeden prowadzący, czyli minuty dzień zaprasza Andrzej Famialec. Niewtajemniczonym mogłoby się wydawać, że poza wypadkami i wyjazdami straży pożarnej nic się nie dzieje w czterech żywiołach. A wręcz przeciwnie, chociażby ogień sportowy, który zapłonął 15 i 16 lutego tego roku w Kalwarii Zebrzydowskiej podczas drugiego pucharu miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w szpadzie sportowej był bardzo wielkim wydarzeniem. Rozgrywał się on w Kalwarii już po raz drugi i miał tym razem międzynarodowy charakter za sprawą zawodników przybyłych z Ukrainy i ze Słowacji. Także co najważniejsze, jeden ze złotych medali został także w Kalwarii. Więcej informacji znajdziecie na portalu naszej Kalwarii i w nowej odsłonie TV Kalwaria. I to także można byłoby zaliczyć do jednego z ciekawszych wydarzeń, które w tym tygodniu zagościło na naszych łamach. Nie tylko na naszych łamach, ale i w naszych domach. Kolejnym bardzo ciekawym, historycznym i kulturalnym wydarzeniem było spotkanie w bibliotece kalwaryjskiej pod tytułem „Kalwaria na Pocztówce, gdzie o swojej pasji i historii związanej z Kalwarią, wymalowanej na kolorowych kartach i opisanych wdzięcznym pismem opowiadał pan Zbigniew Kochan. Nawet mogę wam zdradzić, że... Podczas tego spotkania zostały odkryte dwie tajemnice, które panu Zbigniewowi pewnie nie jedną godzinę zajmowały, aby je uszczegółowić albo odcyfrować. A o tym prawdopodobnie usłyszycie za tydzień lub za dwa tygodnie. Mówiąc o spotkaniach, nie powinniśmy zapominać o godzinie z Janem Pawłem II o refleksji, która towarzyszyła wspomnieniom ojca Leona Knabita w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Ojciec Leon opowiadał tam o swoich relacjach z Karolem Wojtyłą i tym, jak to pozwolił sobie odpisać na list papieski. Do spotkania tego doszło w wyniku promocji najnowszej książki wydawnictwa Znak, Godzina z Janem Pawłem II. Miniona Niedziela obfitowała naprawdę w dobre wydarzenia kulturalne. Niestety nie dało się wybrać na nie po kolei i trzeba było wybrać jedno z dwojga, więc osoby, które nie udały się na spotkanie z ojcem Knabitem, mogły obejrzeć po raz ostatni skąpca w wykonaniu zespołu teatralnego zespołu szkół nr 3 w przedkowicach. Osoby, które były obecne na ten spektaklu, były, no można powiedzieć, bardzo zadowolone, zaś młodzi aktorzy nie tylko żywiołowo grali, ale i tą radość przedstawili także później, a będziecie ją mogli obejrzeć w specjalnej relacji, która ukaże się w środę na portalu Nasza Kalwaria. Nadchodzący tydzień również zapowiada się ciekawie. Na początek 24 lutego, czyli w poniedziałek o godzinie 18:00 w Aoli Domu Rekolekcyjnego Karmelitów Bostych w Wadowicach będzie można obejrzeć film dokumentalny Dagmar Dżacki Bez Jednego Drzewa Las Zostanie. Natomiast w środę... 26 lutego o godzinie 11 w Kalwarii Jezeprzydowskiej w sali widowiskowej CKEZT będzie można spotkać się z księdzem Maciejem Józefowiczem, które to spotkanie będzie połączone z prezentacją filmu Śladami Karola Malczyka. Karol Malczyk jest autorem Polichromii w Kościele pod wezwaniem Świętego Józefa w Kalwarii Jezeprzydowskiej. Natomiast w czwartek, 27 lutego o godzinie 16 w Kalwarii Zebrzydowskiej, w sali widowiskowej CKSIT, będzie można zobaczyć kolejny spektakl. Będzie to spektakl pod tytułem Romeo i Julia, pół żartem, pół serio, wystawiony przez Koło Teatralne przy Zespole Szkół nr 1 Mikołaja Zebrzydowskiego. Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny. Myślę jednak, że najważniejszym wydarzeniem będzie piątkowy koncert Piotra Roguckiego, który organizowany jest przez restaurację Werona i Gminny Ośrodek Kultury w Landskoronie. Piotr Rogucki przyjeżdża do Landskorony z projektem scenicznym Rogucki Solo, a jest to 2,5 godziny wstęp o charakterze kameralnego spektaklu muzycznego z różnymi elementami, takimi jak narracja, charakteryzacja, scenografia i wiele, wiele innych. Myślę, że jest to projekt, na który warto, ale to naprawdę warto się wybrać. Mogę Wam jeszcze zdradzić, że restauracja Verona i Gminny Ośrodek Kultury w Landskoronie nie poprzestają nad tym. Planują oni jeszcze koncert Grzegorza Turnała, występ kabaretowy Andrzeja Grabowskiego i Artura Andrusa. Także na pewno Wam o tym wszystkim przypomnimy jeszcze. Jeżeli chcieliby Państwo, u... <śmiech> jeżeli pragniecie słyszeć więcej zapowiedzi tego, co wydarzy się w najbliższym tygodniu, proszę o wysłanie informacji i zaproszeń na mail info.małpa.naszekalwaria.pl Postaramy się przybyć na każde wydarzenie i je opisać, a także zachęcić. Mam nadzieję, że... Takie krótkie podsumowanie na stałe za gości na portalu Nasza Kalwaria. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień.